To są informacje Polskiego Radia 24. Czy Antoni Macierewicz straci immunitet? Jest zielone światło Sejmowej Komisji Regulaminowej. Sytuacja w Luboniu w Wielkopolsce opanowana. Z okniem hali walczyło kilkadziesiąt zastępów strażaków. Putin chce 9 maja zawieszenia broni z Ukrainą. Przez telefon rozmawiał o tym z amerykańskim prezydentem. Minęła godzina 21. Kamil Olak. Zapraszam. Sejmowa Komisja Regulaminowa Spraw Poselskich i Immunitetowych dała zielone światło. Poparła wniosek o uchylenie immunitetu Antoniemu Macierewiczowi. 17... 17 lutego wystąpił oto prokurator regionalny w Warszawie. Sprawa dotyczy znieważenia przez posła PiSu Antoniego Macierewicza w trakcie obrad kierownictwa służby kontrwywiadu wojskowego oraz pomówienia jego członków. Poseł miał nazywać te osoby agentami rosyjskimi, a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 Jednym z argumentów obrony posła Macierewicza było wskazywanie, że w swojej wypowiedzi użył on określenia, cytuję, kierownictwo SKW, nie podając konkretnych nazwisk. Wielu członków komisji uznało tę argumentację za nieprzekonującą. Komisja Regulaminowa Spraw Poselskich Immunitetowych wnosi o wyrażenie przez Sejm zgody na uchylenie immunitetowo posłowi Antoniemu Macierewiczowi. Czyny przypisywane Macierewiczowi zagrożone są karą grzywny, ograniczenia wolności albo nawet pozbawienia wolności do roku. Dla osób łamiących prawo taryfy ulgowej nie ma w ten sposób poseł Kazimierz Gołojuch skomentował usunięcie z klubu parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości Łukasza Mejzy. O wykluczeniu posła poinformował w mediach społecznościowych rzecznik PiSu Rafał Bochemek. Poseł Prawa i Sprawiedliwości Kazimierz Gołojuch dodał, że wobec posła Mejzy podjęta została jedyna możliwa decyzja. Dobrze, że została podjęta i po prostu wszyscy ją szanujemy, także nie wyobrażam sobie, żeby była inna. Jeśli ktoś przekracza przepisy, jeżeli nie respektuje przepisów po raz kolejny, po prostu musi ponieść tego konsekwencje. To jest rozwiązanie, na które wszyscy oczekiwali. Nie wolno łamać przepisów, nie wolno chować się za immunitetem. Mejza budzi kontrowersje m.in. ze względu na wielokrotne przekraczanie prędkości na drogach, a także budzące wątpliwości przedsięwzięcia biznesowe. Pożar hali produkcyjnej w Luboniu. Pod poznaniem opanowany z ogniem walczyło kilkadziesiąt zastępów Straży Pożarnej. Nad miastem unosił się słup gęstego czarnego dymu. W hali spłonęły urządzenia elektroniczne, a także materiały do ich produkcji. Mówi polskiemu radio rzecznik wielkopolskich strażaków Martin Halasz. Był to obiekt produkcyjno-magazynowy. Znajdowały się prawdopodobnie w nim no, również jakieś materiały aerozolowe, które no, służyły produkcji czy konserwacji. Stąd też no, wysoka temperatura, oddziaływania i w zasadzie to mogło powodować. Że faktycznie można było usłyszeć wybuchy tych materiałów. W pożarze na szczęście nikt nie ucierpiał. Uwolniono osoby, które wykazywały się wielkim bohaterstwem. Tak odzyskanie wolności przez Andrzeja Poczobuta oraz karmelite brata Grzegorza Gawła. W rozmowie z polskim radiem komentuje biskup polowy wojska polskiego Wiesław Lechowicz. Jak podkreślił, za swoje przekonania zapłacili oni bardzo wysoką cenę. To byli ludzie, którzy cierpieli za wolność, za niepodległość. Nieważne, czy na terenie Białorusi, czy na terenie innych krajów, tam gdzie ludzie cierpią za wolność. to Ta postawa jest godna najwyższego bohaterstwa, zwłaszcza nas Polaków i trzeba o tym przekonywać. Oprócz Andrzeja Poczobuta i Grzegorza Gawła do Polski wrócili wczoraj też obywatel Białorusi, który współpracował z polskimi służbami. Dodatkowo Białoruś uwolniła dwóch Mołdawian.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 To będzie na ogół pogodno, ale zimna noc, od minus 4 do minus 3 stopni. Cieplej tylko nad samym morzem, tam 2 stopnie na plusie. Jutro rano pogodnie, ale w ciągu dnia chmur będzie przebywać i na północnym wschodzie może pokropić. Poza tym bez deszczu. Najcieplej na zachodzie 18 stopni, poza tym 9 na północnym wschodzie, 13 w centrum, a 15 na północy. Klimat. Niemal w całym kraju jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra. Około 16% prądów krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł. Zalecane jest normalne korzystanie z urządzeń elektrycznych. W większości Polski zagrożenie pożarami lasów jest wysokie. Na północnym wschodzie i w częściach województw łódzkiego i mazowieckiego średnie. Klimat. CZUR w Polskim Radiu 24 I sześć, a w zasadzie prawie siedem minut Po godzinie dwudziestej pierwszej już mamy Paweł Wojewódka w naszym studiu Pawle, dobry wieczór Dobry wieczór. Coraz mniej tego wieczora trzeba przyznać Ale myślę, że miło go spędzić z Polskim Radiem 24 Tym bardziej, że sporo tematów ważnych poruszamy I taki za moment też poruszysz ze swoim gościem A mowa o kryptowalutach O ale aferze Zonda zwolnisz, Krypto, ja o prze... bitcoinach Że ja przeczytam coś, dobrze. dobrze? Banknoty emitowane przez Narodowy Bank Polski Są prawnym środkiem niczym w Polsce. To jest na wszystkich banknotach. A ty się przygotowałeś, tutaj banknot na stole leży Banknota, rzeczywiście. Tak, tak, nie powiem jaki, nie, bo będziesz za To jest tajemnica, zosny. może wyjawisz nie, później w trakcie nie, nie audycji. Nie w każdym razie <śmiech> myślę sobie tak, a na, na przykład tych bitcoinach tego nie ma. A, a propos banknot, banknotów i samej zazdrości, nie wiem czy jestem zazdrosny, bo ja już z banknotów praktycznie i gotówki nie korzystam i na tym się teraz złapałem. A ja mam na wszelki wypadek w portfelu niewielką sumę, niewielką, ale mam. I mam też drobne w portmonetce, w portfelowej. I myślę, że chyba twoje podejście jest jednak w tej sytuacji lepsze. Ale po więcej informacji a propos i gotówki, i cyfrowych metod płatności, a przede wszystkim kryptowalut, zapraszamy już teraz do Polskiego Radia 24. Pomówmy o tym... A dziś pomówię z panem Aleksandrem Mercikiem, profesorem Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Dobry wieczór, panie profesorze. Dobry wieczór. Panie profesorze, proszę. Proszę. słam. Dziękuję za zaproszenie. Ach, proszę bardzo. Panie profesorze, myślę sobie tak, że ten tekst, który przeczytałem, który jest wydrukowany na wszystkich banknotach Narodowego Banku Polskiego, no już od razu chyba pokazuje pewną różnicę pomiędzy takim pieniądzem namacalnym, naszym tutaj, naszą złotówką, a kryptowalutami. Dobrze myślę? Jak najbardziej. No. Mamy... Przepis, który pan, w zasadzie to jest przepis tylko to, co pan przeczytał, no wskazuje, że jeden podmiot, jedyny podmiot, który ma prawo do emitowania pieniądza w Polsce jest Narodowy Bank Polski. Chociaż z drugiej strony, jak się na przykład y, czyta wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, y, to okazuje się, że kryptowaluty są uznawane za prawny środek w zakresie opodatkowania VAT i tym samym z VAT-u zwolnione. E, czyli jeżeli inwestuję złotówki, zostawiam je w banku, one są ja mówię o złotówkach, one są oprocentowane, no to płacę podatek belki. W momencie, kiedy... Pła mam y jakieś pieniądze w kryptowalutach, czy mam kryptowaluty, wie pan, ja mam problem y w poruszaniu się po tej zawiłej terminologii, y to właściwie podatków VAT-u niczego nie płacę. Dobry dobrze myślę? No Oczywiście musielibyśmy zapytać eksperta z zakresu podatków, ja się specjalizuję w rynkach finansowych, podatki nie, nie, nie są czymś, czym, w czym uznaję się za eksperta, natomiast no, według mojej wiedzy, jeżeli kupujemy bitcoiny, zarabiamy na nim i sprzedajemy, to musimy odprowadzić podatek z takich transakcji, więc one zwolnione z podatku nie są, jeżeli zwłaszcza... Yy, uzyskujemy zysk z tego, że kupiliśmy go taniej, potem sprzedaliśmy drożej i, i yy, mamy więcej już po przewaluzowaniu polskich złotych albo innej waluty. Czyli musimy to zgłoszyć, u, zgłosić do Urzędu Skarbowego i Urząd Skarbowy wtedy nas rozliczy. Tak, tak. Jest miejsce yy, w picie, warto o tym pamiętać, ponieważ mamy końcówkę kwietnia, w którym yy. musimy to uwzględniać, co... Warto dodatkowo zaczerpnąć rady doradcy podatkowego, jeżeli się z tym mierzymy, ponieważ w przypadku do tej pory tak było, przynajmniej w przypadku kryptowalut, musimy zasygnalizować w picie już sam zakup. Czyli to nie moment, w którym osiągamy zyski, ale sam zakup powinniśmy wpisać w nasze zeznanie. Panie profesorze, ale może zacznijmy od początku, no bo w, dla bardzo wielu osób w Polsce no jest to czarna magia. Ja też próbowałem prze to, przez to przebrnąć i powiem panu, że nie bardzo rozumiem. Czym są kryptowaluty? No znalazłem jedną informację, która jest bardzo ciekawa, że zostało to wymyślone i stworzone przez grupę osób bądź jedną osobę o japońsko brzmiącym imieniu i nazwisku. Tak. Satoshi Komoto, bo o nim mowa, to jest pseudonim prawdopodobnie, nie wiemy, kto za tym stał. Natomiast, żeby odpowiedzieć na pytanie pana redaktora, które jest fundamentalnym pytaniem, wydaje mi się, że najprościej, ale równocześnie dobrym punktem startowym, jest odwołanie się jednak do technologii, która jest tutaj kluczowa, czyli łańcuch bloków, tak zwany blockchain. Dzięki tej technologii pierwszy raz Mamy możliwość transferowania wartości za pomocą sieci internetowej bez pośredników. Do tej pory, przez nawet nie dziesięciolecie, a setki lat, w finansach zawsze musiał być pewien pośrednik. Stąd taka wielkość i takie znaczenie sektora bankowego. Natomiast no, rewolucja wcześniejsza internetowa polegała na tym, że w przypadku informacji ten pośrednik został w jakimś stopniu wyeliminowany. Czyli internet, dał możliwość przesyłania ludziom informacji bez pośredników, ale przesyłanie czegoś, co ma wa wartość tak naprawdę jest trudniejszym problemem, ponieważ nie jest problemem przesłania informacji i posiadanie na przykład pliku jakiegoś dokumentu, jeżeli ja panu go wyślę i mam go dalej jedną kopię, to w wielu przypadkach nie jest to problem. Problem jest taki, że jak ja panu przekażę 100 zł, to nie może dojść do sytuacji, że ja mam swoją kopię. Więc ten problem był trudniejszy do rozwiązania i blockchain, Fundament między innymi Bitcoina, bo to jest tak naprawdę cała sieć, która funkcjonuje, pierwszy raz dał możliwość przesłania czegoś i tą jednostką był właśnie Bitcoin. Natomiast w moim odczuciu o to w tym naprawdę chodzi. Patrząc szerzej, nie na same kryptowaluty, ale kryptoaktywa, że za pomocą pewnych metod kryptograficznych my możemy przesyłać bezpośredników, co najważniejsze, nie ufając innym uczestnikom sieci. Bo to, że poprzednio korzystamy z pośrednika, jakim jest bank, no Wynika z tego, że ufamy tej instytucji. Nawet jeżeli nie ufam komuś, komu wysyłam za, przez pośrednika środki, to ufam, że bank jest wiarygodną instytucją. Natomiast tutaj to zaufanie bardziej opiera się na metodach szyfrowania, kryptografii, szeroko pojętej. No właśnie, bo czy mógłby Pan wyjaśnić ten termin kryptografia? No, pan redaktor zadaje zasadne pytania, natomiast to jest pytanie tak na dobrą sprawę do matematyka, który zajmuje się metodami kryptograficznymi i które mamy tak naprawdę wokół nas w wielu miejscach. Tradycyjne banki czy przesyłanie informacji w sieci internetowej również, żeby to wiele z tych rozwiązań było bezpiecznych, korzysta z metod bazujących nam szeroko pojętej kryptografii. Tych metod w przypadku bitcoina jest tam bardzo dużo. To nie jest jedna metoda, ponieważ to, jak te dane są agregowane, w jaki sposób są tworzone portfele, wszystko to twórca lub zespół, który to stworzył, musieli rozwiązać i mówiąc kolokwialnie, spakować w jeden system, który jest bezpieczny i y, będzie funkcjonował. 24 godziny, 7 dni w tygodniu w skali globalnej, bez zatrzymania, bez awarii, tak, żeby wszyscy bez jednostki centralnej, która tym zarządza, wszyscy uczestnicy ufali, że ten system się nie zatrzyma i będzie bezpiecznym. Już z punktu technologicznego wydaje mi się, że to jest coś naprawdę niezwykłego. Panie profesorze, tylko my jesteśmy przyzwyczajeni do mm, parytetów tak naprawdę. Oczywiście tych parytetów to dzisiaj właściwie one nie istnieją. Kiedyś był parytet złota, prawda? My się umówiliśmy na to, że złoto jest parytetem. No ale te wszystkie nawet te nasze złotówki czy dolary amerykańskie, one wynikają z tej umowy zawartej bardzo, bardzo wiele lat temu i wynikają też z siły gospodarki i z różnych innych ekonomicznych czynników. A z bitcoinem no, kilka osób, bądź jedna osoba umówiła się, że wymyśla system e, posiadania wartości jakichś. No ale skąd te wartości się wzięły? Bo przecież no, nie można powiedzieć od dzisiaj e, moje muszelki, tak jak w dawnych, dawnych jeszcze przed fenicjańskich czasach kosztują tyle i tyle. Tak, to jest kolejne pytanie dotyczące czemu mielibyśmy wierzyć, że tokeny jakieś w przypadku bitcoina, czemu to jest cokolwiek warte długoterminowo. Wydaje mi się, że jest kilka źródeł tej wartości. Pierwsze jest bardzo techniczne. Żeby skorzystać z tej globalnej sieci i utrzymywać tam swoje jednostki, ale co najważniejsze je transferować, musimy ujścić... Zwykle drobną, ale opłatę za każdy transfer dla użytkowników, którzy utrzymują tą infrastrukturę, którzy są rozsiani po całym świecie. Natomiast. Ale teraz pytanie, to coś, czy, to... Do setna. To czy to... do Przepraszam, czy. Panie właśnie, profesorze, tak. przepraszam, czy tą opłatę wnosimy w bitcoinach, czy tą opłatę wnosimy wnosimy w naszej walucie? I tutaj dokładnie o to chodzi. Możemy tylko zapłacić bitcoinem. Czyli z tej pierwszej perspektywy bitcoin jest ekwiwalentem skorzystania z globalnej sieci transferu wartości. Nie możemy tam zapłacić żadną inną walutą, ponieważ ta sieć ze względu na swoje działanie, zaprogramowane algorytmicznie, przyjmuje tylko bitcoiny za transfer też bitcoinów, ale które mają wartość w tej sieci. Więc jeżeli chcemy przetransferować środki w tej sieci, musimy kupić bitcoiny i zapłacić użytkownikom tej sieci za ten transfer Bitcoina. Więc to jest przynajmniej jedno źródło wartości. Drugie źródło wartości to, co oczywiście niektórym się bardzo nie podoba, niezależność tej sieci od jakiejkolwiek centralnej instytucji. I z naszego punktu widzenia to może być coś, co do niektórych nie przemówi, ale przynajmniej z dwóch perspektyw to może być bardzo duża wartość. Pierwsza jest taka dla osób, które mm, mają czasami większe, czasami mniejsze środki, ale chcą mieć pewność, że jakakolwiek instytucja nie zablokuje ich tych środków, albo nie będzie ingerowała w transfery, które robią. Oczywiście to może się kojarzyć z działalnością przestępczą, a tak naprawdę jest wiele innych sytuacji, kiedy użytkownicy w transferach dużych na skalę międzynarodową na tyle sobie nie ufają i nie ufają swoim instytucjom, że są w stanie zaakceptować takie rozwiązanie i ono jest dużo lepsze niż korzystanie z tradycyjnego sektora bankowego. Taką sytuację teraz mamy, która moim zdaniem jest przełomowa z y, informacji, które mam, transfer tankowców, również opłatę można uścić w stablecoinach albo bitcoinach. To jest moim zdaniem bardzo duża zmiana. Druga rzecz, kończąc, bo tak, takie moim zdaniem najlepsze przykłady obrazujące, to staram się tutaj podać, bardzo wiele osób na świecie nie ma dostępu do y, tradycyjnej bankowości. Czyli my z tej perspektywy jesteśmy uprzywilejowani, więc możemy stwierdzić, po co kupić bitcoina albo korzystać z jakiejkolwiek kryptowalut, jeżeli mogę skorzystać z mojego banku, który jest tuż za rogiem albo w internecie założę konto, mogę z tego korzystać. Ewentualnie, bardzo mam, ewentualnie innym... mam bardzo blisko do najbliższego bankomatu. Na Dokładnie. przykład. Natomiast musimy wiedzieć, że y, nie miliona, a miliardy ludzi nie mają tego przywileju. Jest wielu ludzi, którzy mają dostęp do internetu, ale żadna poważna instytucja niestety nie chce im otworzyć konta, a instytucje lokalne w tych krajach są szalenie niestabilne. Myślę, że większość słuchaczy słyszała o ogromnej inflacji w niektórych krajach w Afryce. I dla takich osób to jest ogromna szansa, więc ich perspektywa jest inna. Dobrze, to są te plusy, panie profesorze, ale są też minusy. Widzimy ten minus w, w Polsce, prawda? Zonda Krypto chociażby robi się z tego no, poważny, no może no, kryzys właściwie, taki wizerunkowy w pewien sposób. No i jakie są zagrożenia przy y, kryptowalutach? No sam pan powiedział, że być może mogą być wykorzystywane w celach przestępczych. To znaczy dopłacające, za różne rzeczy, które opłaty w inny sposób realizowane tradycyjnym pieniądzem, przepraszam, że mówię w ten sposób, no są do wychwycenia przez różne służby. A czy są do wychwycenia przez yy, z te służby transakcje w wykonaniu kryptowalut? No chodzimy do bardzo ciekawej kwestii. Ponieważ paradoksalnie transparentność transakcji na Bitcoinie yy, i niektórych innych łańcuchach bloków jest dużo większa niż w tradycyjnym sektorze bankowym. Ponieważ jeżeli ja bym panu redaktorowi teraz yy, podał mój adres, na którym załóżmy mam jakieś środki w Bitcoinach czy w Etherach, to ja na podstawie tej informacji pan redaktor może mieć dostęp błyskawicznie do wszystkich transakcji, które od początku istnienia tego adresu przeprowadziłem, łącznie z tym, ile mam środków na tym adresie. Coś, co jest niewyobrażalne, bo w tradycyjnym sektorze bankowym nikt nie ma dostępu do takiej wiedzy na podstawie adresu bankowego. Więc paradoksalnie transparentność transakcji jest ogromna. Problem, że te adresy, my je widzimy w sieci, ale my nie wiemy, do kogo one należą. Więc stąd rozwój już od wielu lat, analityki przez różne organizacje i służby, jak śledzić transakcje, które być może są elementem działalności przestępczej. Natomiast chciałbym też dodać, że transfer środków nie dotyczy tylko kryptowalut. Bardzo wiele można przykładów znaleźć, kiedy tradycyjne instytucje finansowe były zamieszane w współpracowanie z... No, Ułatwianie przepływów pieniężnych zorganizowanym grupom przestępczym. Takich sytuacji jest wiele i mówimy tutaj o naprawdę dużych instytucjach. Więc problem jest szerszy. Tylko tutaj on ma inną naturę, ponieważ w systemie tradycyjnym nauczyliśmy sobie się, jak w jakim stopniu z nim radzić, oczywiście nie wyeliminowaliśmy go. Tutaj wydaje się, że musimy się dalej nauczyć, natomiast odpowiednie służby na podstawie mojej wiedzy rozwijają właściwą analitykę do tego. Ciężko mi stwierdzić, na jakim poziomie skuteczności ona teraz jest, ale na pewno wiele różnych y, instytucji zajmujących się y, tymi kwestiami rozwija y, całą całe metody badania tej sieci i śledzenia różnych transakcji. Kryptowaluty w Polsce nie są zabronione są można używać kryptowalut y, i Polacy mają y, swoje y, konta nie, przepraszam mówię może złą terminologią. No ale jestem przyzwyczajony do tej bankowej terminologii. E, tylko, że te ostatnie wydarzenia pokazały, że no właśnie wiąże się to z bardzo dużym ryzykiem. Właśnie usłyszałem takie zdanie od jednego z moich znajomych, że to trochę przypomina taką grę w trzy karty albo w trzy kubki. Na swego czasu jarmarkach robiono takie właśnie sztuki. To prawda, że kryptowaluty wiążą się z dużym ryzykiem ale inwestowanie w nieposiadanie ich. Natomiast musimy rozdzielić dwie rzeczy. Inwestowanie w bitcoina albo w inne kryptowaluty przede wszystkim wiąże się z dużą zmiennością cen. To oznacza, że w przeciągu kilku dni albo tygodni cena może się naprawdę drastycznie zmienić. Nawet kilkadziesiąt procent. Takie przypadki w przeszłości były. Natomiast problem... Czyli zmniejszyć albo media... zwiększyć. Rozumiem, że wartość Ta. tych bitcoinów może drastycznie spaść bądź drastycznie wzrosnąć. Tak. Żebym był tutaj precyzyjny, to powiem, że statystyki pokazują, że bitcoin potrafi być od sześciu do 8 razy bardziej zmienny pod względem cen niż indeksy akcji giełdy w Stanach Zjednoczonych. To Jest dużo większe ryzyko, to jest krotność. Zmienności indeksów akcji. Więc z tego wynika główne ryzyko, natomiast musimy to ryzyko oddzielić od tego, hmm, od tej, na przykład, sytuacji, takich sytuacji było wiele, ale bankructwa giełd, które tak naprawdę niewiele się różnią od bankructw różnych innych instytucji w systemie finansowym. Niestety taka jest natura, że scentralizowane w finansach, natura instytucji czy firm finansowych, że scentralizowane instytucje, które podejmują ryzyko, no, od czasu do czasu bankrutują. I yy, Moim zdaniem to jest trochę inne zjawisko niż ryzyko inwestowania w kryptowaluty, ponieważ w przypadku kryptowalut, w przeciwieństwie do tradycyjnych instrumentów jak obligacje i akcje, my zaraz po zakupie kryptowalut na giełdzie możemy transferować je na swój prywatny adres i wtedy bankructwo takiej giełdy nie jest dla nas zagrożeniem. Oczywiście powstają inne ryzyka, których powinniśmy być czynniki ryzyka, których powinniśmy być świadomi. Natomiast w przypadku bankructwa giełdy kryptowalut często mechanizm nie różni się niczym od bankructwa dużego banku inwestycyjnego, których było wiele w przeszłości, od bankructwa kantoru, takiego, jeżeli dobrze pamiętam, jak cinciarz, o którym też było głośno. W przypadku oczywiście kryptowalut to może być bardziej medialne, te pieniądze ze względu na duże zmiany, ale też wzrosty w ostatnich latach mogą być, no to są imponujące kwoty. Natomiast jeszcze dodam, że te bankructwa y, giełd mogą z różnych, y, się, wynikać z, y, z różnych powodów. Oczywiście w niektórych przypadkach mamy podejrzenie, y, że to było celowe działanie, natomiast bez analizy, materiału jakiegoś z tej giełdy, audytu dokładnego, bardzo trudno na 100% to stwierdzić. Po innym powodem może być problem technologiczny. Wiele z tych giełd ze względu na no, rozwój dynamiczny nowej technologii pada ofiarą y, hakerów. Środki są wykradane no i w pewnym momencie y, to sprawia, że ta giełda bankrutuje, że nie, nie są w stanie ich zwrócić, bo po prostu ktoś im te środki ukradł. Inny przypadek to Nadużywanie pewnych możliwości dysponowania tymi środkami, czyli nagle, również problem stary jak świat, ktoś z tych giełd zaczyna na własny rachunek handlować bardzo ryzykownie środkami klientów bez ich wiedzy. Natomiast taka sama sytuacja była w przypadku tak zwanego, jeżeli już Berings Bank, ten bank się nazywał, że na własny rachunek jeden z traderów zaczął podejmować tak duże ryzyko na rynku instrumentów pochodnych, że bank inwestycyjny z największy, który miał historię stuletnią, zbankrutował. Panie profesorze, i już na koniec ostatnie pytanie, bo od czasu do czasu docierają informacje, że ktoś uruchomił kopalnię i kopię bitcoiny. Na czym to polega? To jest ważny element całej sieci, natomiast muszę przyznać, że wyjaśnienie tego w pełni jest wyzwaniem w sposób uproszczony. Najprościej y, posłużę się takimi porównaniami. Żeby ta sieć mogła funkcjonować bez centralnej jednostki, to bardzo wiele różnych, a, niezależnych użytkowników tej sieci musi w jakiś sposób dochodzić do konsensusu, które z nowych transakcji są prawidłowe i które powinny się znaleźć w tak zwanej księdze wszystkich transakcji, to jest ledger. I bardzo zresztą, wydaje mi się, tutaj błyskotliwy to był pomysł, twórcy wpadli na pomysł, że najlepszym sposobem radzenia sobie z manipulacjami jest, aby nikt nie wiedział, który z użytkowników doko, doda do, do tej księgi następną paczkę transakcji. Natomiast żeby to osiągnąć, wprowadził taki mechanizm oparty na konkurowaniu tych użytkowników. Ci użytkownicy dostają w zamian za to wynagrodzenie, ale co 10 minut tylko jeden z nich może dodać te transakcje. I, I panie to, profesorze, tu kopalni. postawmy kropkę. Jest to strasznie skomplikowane. Sądzę, że jeszcze... Mam nadzieję, że jeszcze porozmawiamy na ten temat, bo temat jest rzeczywiście fan, fascynujący. Pan profesor Aleksander Mercik, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, starał się wytłumaczyć, jak jest z tymi kryptowalutami. Dziękuję panu bardzo serdecznie. Dziękuję za rozmowę i zaproszenie. Pomówmy o tym.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 Minęła 21.30. Kamil Olak zapraszam po rozmowie z kierownictwem partii i klubu parlamentarnego PiS. Od dziś poseł Łukasz Mejza przestaje być członkiem klubu Prawa i Sprawiedliwości. Napisał w mediach społecznościowych rzecznik ugrupowania Rafał Bohemek. Jednocześnie informujemy, że członkiem partii nigdy nie był podkreślił Bohemek. Niedawno Mejza rozważał swój udział w free Fightach. Byłbym pierwszym czynnym posłem w Europie, który wziąłby udział w takim wydarzeniu, więc stał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 Kogoś atakuje, oskarża, pomawia albo po prostu opowiada całkowite bzdury, bardzo często teorie spiskowe. O pośle Mejzie ostatnio było głośno z powodu jego wykroczeń drogowych. Parlamentarzysta ma co najmniej 17 zarejestrowanych i niezapłaconych mandatów. Na jego koncie powinno się znaleźć około 170 punktów karnych. Uwolniony z białoruskiego więzienia Andrzej Poczobut przeszedł badania w warszawskim szpitalu MSW, ja tam też pierwszy raz po latach zobaczył się ze swoją rodziną. Wzruszające zdjęcie ze spotkania zamieściła w internecie prezeska podlaskiego oddziału Stowarzyszenia Wspólnota Polska, Anna Kietlińska. Tak się widzi swoje dzieci.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 To trudny rok dla słów w Łódzkiem. Badacze są zaniepokojeni. W ostatnich dniach członkowie Komitetu Ochrony Orłów przeprowadzili wiosenny przegląd budek lęgowych przeznaczonych dla słów puszczyków na terenie województwa. Wyniki są niepokojące. Liczba zajętych gniazd i nowo narodzonych pisklaków jest bardzo niska. Głównym powodem jest brak jedzenia, tłumaczy dr Dariusz Anderwald z Leśnego Zakładu Doświadczalnego SGGGW w Rogowie. Jest bardzo mało gryzoni w lasach, w związku z tym spada sukces ręgowy usów. Na te 40 budek, które sprawdziliśmy, tylko w dwóch budkach były pisklęta. Cztery słówki, tak kiedy normalnie w ciągu dobrych lat obrąskujemy nawet do kilkudziesięciu pisklon. Gryzoni brakuje ze względu na ma małą liczbę nasion, którymi się żywią. Badania puszczyków prowadzone są regularnie od kilkunastu lat na terenie powierzchni doświadczalnych w Łódzkiem. Polskim Radiu 24. Jest 21.33 i tradycyjnie teraz czas na tematy związane z polityką krajową. Tych jest sporo, ale zaczniemy od pożegnania świętej pamięci Łukasza Litewki. Stan Dnia a razem z nami jest pan redaktor Piotr Kusznieruk, Dziennik Trybuna. Panie redaktorze, dobry wieczór. Dobry wieczór Państwu, dobry wieczór Panu. Tragicznie zmarły poseł lewicy Łukasz Litewka spoczął w środę na cmentarzu parafialnym w Sosnowcu. Uroczystości pogrzebowe miały charakter państwowy. Biskup sosnowiecki Artur Ważny mówił podczas mszy świętej, że to pożegnanie człowieka, który pokazał, że autentyczne dobro nie potrzebuje wielkich haseł ani określonych barw. Bliscy i przyjaciele z Tim Litewka pożegnali zmarłego słowami, że dawał on i zauważał dobro, radość oraz nadzieję tam, gdzie inni tego nie widzieli. I tak się zastanawiam albo pytam nawet z pewną nadzieją, panie redaktorze, no bo z jednej strony było to pożegnanie człowieka, ale chyba nie wartości, którym był wierny Łukasz Litewka. Jak pan sądzi? Nie, no ja znam, znałem osobiście Łukasza i to dosyć długo reprezentuje, że tak powiem, lewicowy tytuł. W związku z tym wielokrotnie rozmawialiśmy, kilka razy byłem u niego w Sosnowcu, no, on reprezentował wartości uniwersalne, czyli pomaganie ludziom i pomaganie zwierzętom. I to była taka pomoc nieokupiona nawet przez bardzo długi czas jak, jakąś chęcią, że tak powiem, zaistnienia w polityce czy gdziekolwiek, dlatego że, że on po prostu prowadził własną działalność taką charytatywną, wspomagającą, pomagał ludziom, pomagał biedniejszym. Sam uczestniczyłem no, w takim przedsięwzięciu, że kiedyś jak do niego przyjechałem, e, przyjechałem minivanem, no to po to, żeby porozmawiać, no to on mówi, choć to przewieziemy telewizor od rodziny do rodziny, która e, oddaje stary telewizor, a jedna potrzebuje, więc... Czyli każda nawet... okazja była dobra do tego, żeby nieść dobro. Tak więc z jakiegoś tam miasta w okolicach Sosnowca. Ponieważ on miał osobowy samochód to był tak, taki duży ten telewizor to na busie przewieźliśmy wieczorem wieczorem odstawiliśmy do tej rodziny. Widać że ta rodzina tej rodzinie nie zbywało grosza więc to była rzecz potrzebna. Jeszcze po drodze chyba jakaś taka mała turystyczna lodówka pojechała. I to była po prostu taka sytuacja. Te wartości naprawdę podobały się ludziom. To był absolutny społecznik. W moim przekonaniu, on był po, po prostu ponadpartyjny, tak? to znaczy miał poglądy lewicowe, startował z, z listy lewicy, to wszystko fajnie, ale y, do Sejmu on się wybił dzięki swojej ciężkiej pracy i dzięki swojemu środowisku, y, które, który, które zaraził, że tak powiem, tą, tą pomocą, to znaczy te zasięgi na mediach społecznościowych, y, absolutne poparcie społeczne. No i ludzie go po prostu znali z, z racjonalnych akcji. No mamy sytuację taką, że przyjeżdża o 15:02 dwóch facetów, zabiera jakiś stary telewizor, który był czynny, ale tamci, tamta rodzina chciała, e, nie wiem, oddać go na śmietnik albo miała kłopoty z utylizacją, ale on był całkowicie sprawny. I zawieźliśmy do innej rodziny 20 kilometrów dalej, gdzie no to, było, to była rzecz bardzo potrzebna i tam ci ludzie autentycznie się cieszyli, że dostali nowy przedmiot. Po pierwsze ekologia, po drugie wsparcie ludzi, takie wsparcie bezpośrednie. Jeszcze, jeszcze taka ciekawostka, że dał telefon do tych darczyńców i tam ci zadzwonili z podziękowaniami, więc ludzie naprawdę czuli ten bezpośredni kontakt, że to nie było bezimienne. Nawet ci, co ten telewizor przekazywali, wiedzieli, że on trafił w dobre ręce i funkcjonował. No To warto. To była osobowość. tak. Często, że, że funkcjonował w, w, tym, w tym regionie, być może był mniej znanym politykiem na arenie ogólnopolskiej i dopiero został dostrzeżony po, po tragicznej śmierci, bo on... Ale był bardzo polityce, znany w mediach społecznościowych. Ja też od jakiegoś tak czasu jest. obserwowałem tak. działania Łukasza Litewki i właśnie za sprawą mediów społecznościowych przede wszystkim, no bo w tradycyjnych mediach raczej Łukasza Litewkę rzadko można było e, odnaleźć. On miał, on miał gigantyczne zasięgi. Ja, ja nawet z nim kilka razy rozmawiałem, e, no to on mi pokazywał posty na Facebooku, no to u niego zasięg 2 miliony osób to było po prostu norma a no funkcjonuje w mediach, to, to mój tytuł funkcjonuje w mediach, to 2 miliony zasięgu to jest święto, tak? To jest porównanie tradycyjnych mediów do mediów e, społecznościowych, do działania w ogóle internetu, ale m, to sobie chyba ustaliliśmy, że Łukasz Litewka był m, w pewien sposób za sprawą swoich wartości, i nadal jest takim wyjątkowym w świecie polityki, ale czy takich ideowych polityków, młodego pokolenia, polityków, którzy potrafią się znieść ponad te podziały i rozmawiać z każdym, Polska bardzo dzisiaj potrzebuje? Bardzo. Moim zdaniem... E, e... Łukasz był, Łukasz był politykiem takim ponadpartyjnym, to znaczy funkcjonował w ramach no, systemu partyjnego, który funkcjonuje, ale on się znajdował poza mechanizmem tej takiej dualnej polaryzacji, którą mamy, że mamy, że tak powiem dwa fronty, które, które zwalczają się ze sobą i robią sobie czasami Panie redaktorze, czy się słyszymy? Halo, halo? Chyba. To była wyjątkowość Łukasza. tak? Panie redaktorze, coś na moment nam przerwało. Gdyby dwa ostatnie zdania pan redaktor powtórzył. Ja mówię, że, że, że to jest bardzo ważne, bo Łukasz był takim politykiem ponadpartyjnym i on nie uczestniczył w, tej, w tym zwalczaniu się obozów. Proszę zwrócić uwagę, że jego wypowiedzi w mediach nie były takie, że on, y, y, że tak powiem, zwalczał opozycję albo stawał za koalicją. On po prostu załatwiał swoje sprawy, istotne też dla, całej, dla, dla całego polskiego społeczeństwa. Organizatorem środowych uroczystości była Kancelaria Sejmu. Oprócz rodziny, bliskich i przyjaciół uczestniczyli w niej prezydent Karol Nawrocki z małżonką Martą Nawrocką, marszałek Sejmu Włodzimierz Mieszczarzasty, premier Donald Tusk oraz parlamentarzyści. Dzisiaj pożegnanie ponad politycznymi podziałami możemy powiedzieć. Ile z tego zostanie według pana? Panie redaktorze, czy się słyszymy? Halo, halo? Tak, słyszę, słyszę pana. A, słyszał pan redaktor moje pytanie? Nie, nie słyszałem. Yy, ja mówiłem o tym, że organizatorem tych środowych uroczystości była Kancelaria Sejmu, że obecny był m.in. prezydent Karol Nawrocki z małżonką Martą Nawrocką, marszałek Sejmu, Włodzimierz Czarzasty, premier Donald Tusk oraz parlamentarzyści. Dzisiaj pożegnanie ponad politycznymi podziałami. Ile z tego zostanie według pana? No myślę, że fajnie wyszło fajne zdjęcie, myślę, że jeszcze ewentualnie kilka dni, ale pamiętajmy też no, śmierć papieża, tak? też wielkiego Polaka i też Polska miała być wtedy połączona w 2005 roku i to potrwało bardzo krótko, więc myślę, że zaledwie kilka dni, no ale dobrze, że, że, że ci wszyscy politycy, że tak powiem, na jednej ławce w kościele się spotkali, uścisnęli sobie dłoń i są jakieś wartości uniwersalne łączące. Szkoda, że ich jest tak po prostu mało. I szkoda, że na co dzień o nich się zapomina, takie mam wrażenie, albo nie chce się pamiętać, Zresztą. ale to już jest temat tak. do rozstrzygnięcia być może w innej rozmowie. Kolejny wątek przed nami, panie redaktorze. I wątek mam wrażenie, że zupełnie przeciwstawny do tego, o czym przed momentem rozmawialiśmy, ale nie chcę też tego porównywać jeden do jednego. To, to, to nie jest miejsce, nie jest czas w żaden, w żaden sposób. Ale bieżąca polityka. Po prostu. Od środy poseł Łukasz Mejza przestaje być członkiem klubu Prawa i Sprawiedliwości. To przekazał rzecznik ugrupowania Rafał Bochenek. Według e, informacji, które się pojawiają w mediach, powodami, powodami usunięcia Mejzy z klubu są liczne wykroczenia drogowe i doniesienia na temat planowanego udziału w gali tak zwanych freakfightów. Na portalu X w serwisie X Rafał Bochenek pisze w ten sposób. Od dzisiaj po rozmowie z kierownictwem partii i klubu parlamentarnego PiS poseł Łukasz Mejza przestaje być członkiem klubu PiS. Jednocześnie informujemy, że członkiem partii nigdy nie był. Co według pana przeważyło, że taka decyzja została podjęta? No myślę, że skala naruszeń, które który robi poseł Mejza, no myślę, że to, to, o czym, co się dowiadujemy, o tym pośle, no to jest już jakaś tam taka patologia sejmowa, to znaczy to, to zakrawa na powagę sejmu. Ja rozumiem, że my nisko oceniamy polityków. Rozumiem że ta nasza klasa polityczna jest, jest jak gdyby nie najlepsza pod względem kultury, zachowań, no ale no, można nawet było w tej grupie osiągnąć pewien szczyt. I, i niestety poseł Majza był taki no, 178 punktów za przekroczenia drogowe, uczestnictwo w jakichś galach MMA, uczestnictwo w jakimś naciąganiu zdrowotnym obywateli. No to moim zdaniem jest już za dużo jak na jednego posła. To jest po prostu cała cała lepianka takich złych złych informacji. Nie chcę mówić że złych cech bo bym źle oceniał człowieka no ale być może on się po prostu nie nadaje do polityki może to jest chłopak z miasta gdzie po prostu chce gdzieś przycisnąć gazem trochę zaszpanować pobić się przez chwilę w klatce, ale to na pewno nie jest wzór normalnego, rozsądnego obywatela, z którego Polacy powinni czerpać przykład. I on na, naprawdę nie reprezentuje interesu. Polaków on głównie reprezentuje chyba swój własny interes. Tak? Ale od dłuższego zapreśli. czasu w zasadzie się mówiło, albo poddawało w wątpliwość to, dlaczego Łukasz Mejza cały czas jest w Prawie i Sprawiedliwości, dlaczego Prawo i Sprawiedliwość nie zrobi tutaj politycznego porządku z taką polityczną osobowością. No bo on się dosyć długo utrzymywał, mimo tych licznych kontrowersji. Jak pan sądzi, dlaczego. Ale jest bardzo dobre wytłumaczenie tego. Proszę, yy, proszę przypomnieć sobie końcówkę kadencji poprzedniego Sejmu i końcówkę kadencji poprzedniego rządu. Tak naprawdę ten rząd utrzymywał się na jednym pośle, na pośle Mejzie, który też był zdaje się w tamtym czasie wiceministrem sportu. W związku z tym po prostu pod koniec kadencji, w momencie kiedy następują ruchy odśrodkowe w poszczególnych partiach politycznych. Czasami rząd jest rządem mniejszościowym, a czasami trzyma się na jednym pośle. W związku z tym Prawo i Sprawiedliwość było zobowiązane w stosunku do posła Mejzy, który prawdopodobnie kilka razy głosował za utrzymaniem tego rządu, żeby on się wcześniej nie rozleciał. No i te, te zobowiązania trzeba było wypełnić. No to... W tej kadencji no, dostał jakieś w miarę sensowne miejsce na liście, z którego się dostał. No i przez pewien okres czasu go docholowali. Jak już te dobra, które on pozostawił dla PiSu, zostały zamknięte, e, zapomniane, no to po prostu zakończyli z nim współpracę. Czyli Ale przestał to być pamiętajmy, potrzebny. Przestał być potrzebny. No polityka jest pragmatyczna. W, pod koniec kadencji y, najważniejszym dobrem, najważniejszym dobrem jest większość arytmetyczna w Sejmie i to, mhm. to jest wartość uniwersalna Ale to naszego Sejmu. Dopytam jeszcze jak albo w jakiej formie, w jakiej atmosferze to odejście ma miejsce, no bo ja czytałem, tutaj cytowałem ten wpis Rafała Bochenkę na portalu X od dzisiaj po rozmowie z kierownictwem partii i klubu parlamentarnego PiS, poseł Łukasz Mejza przestaje być członkiem klubu Prawa i Sprawiedliwości. Jest też tutaj oświadczenie Łukasza Mejzy w tej sprawie, on pisze na, również na portalu X, że podjął decyzję o wystąpieniu z klubu Prawa i Sprawiedliwości w poczuciu odpowiedzialności za Polskę i obóz patriotyczny po rozmowie z kierownictwem partii i klubu. Tutaj nie ma słów, że ktoś zostaje wyrzucony, że jest tutaj jakieś dyscyplinarne kwestie zachodzą. Jak interpretować te słowa i formę samego odejścia Łukasza Mejzy w takim razie? Znaczy, Myślę, że, że on już jest po kilku rozmowach dyscyplinujących. Dawano prawdopodobnie w formacji mu parę szans, a on jednak mimo wszystko robił swoje i kolejna szansa nie została wykorzystana, a Meiza prawdopodobnie został już wcześniej uprzedzony nie rób tego, nie rób tego. W związku z tym no, podjął moim zdaniem samodzielną decyzję i tak jak funkcjonuje no, partia polityczna po prostu... Takie decyzje stara się, starają, jeżeli druga strona nie ma pretensji, bo była uprzedzana, no to starają się politycy załatwić w ciszy, żeby jak najkrócej, że tak powiem, ta sytuacja figurowała w mediach. Tak? I dla Prawa i Sprawiedliwości przypominanie, że był taki poseł Mejza jest jak gdyby niepotrzebne. A dla posła Mejzy myślę, że już jest wszystko obojętne, bo w najbliższym czasie, jeżeli nie znajdzie... E, e, miejsca w Konfederacji Korony Polskiej, no to moim zdaniem żadna inna formacja go nie przyjmie. Będzie pan czekał na starcie Łukasza Mejzy we Fightach. Nie oglądam te, tego typu sportów. Wolę piłkę nożną i siatkówkę. I Łukasz Maj za tego nie zmieni. Dobrze, przechodzimy w takim razie do kolejnego tematu, ale też związanego z Prawem i Sprawiedliwością, bo Sejmowa Komisja Regulaminowa Spraw Poselskich i Immunitetowych wniosła o wyrażenie przez Sejm zgody na uchylenie immunitetu Antoniemu Macierowiczowi. Wniosek w tej sprawie złożył 17 lutego 2026 roku prokurator regionalny w Warszawie. Sprawozdanie komisji przedstawiła posłanka Koalicji Obywatelskiej Maria Joanna Koźlakiewicz. Prokuratura regionalna w Warszawie prowadzi postępowanie przygotowawcze dotyczące publicznego znieważenia kierownictwa służby kontrwywiadu wojskowego oraz pomówienia jego członków przez posła Prawa i Sprawiedliwości. Według prokuratury zebrane dowody, w tym zeznania świadków oraz zabezpieczony stenogram z posiedzenia plenarnego Sejmu 11 września 2025 roku pozwoliły na przyjęcie istnienia dostatecznie uzasadnionego podejrzenia, że Antoni Macierewicz podczas tego posiedzenia znieważył funkcjonariuszy publicznych, nazywając te osoby agentami agentami rosyjskimi, a ponadto pomówił ich o współpracy z rosyjskimi służbami specjalnymi. Co dalej będzie z Antonim Macierewiczem? Czy jego immunitet przez Sejm zostanie uchylony po tej decyzji, decyzji Sejmowej Komisji? Myślę, że tak, ponieważ w stosunku do Antoniego Macierewicza no ta aura pomawiania czy aura wykonywania jakichś dziwnych działań no jest szeroko znana i sądzę, że Wszyscy politycy obecnej koalicji będą głosowali za uchyleniem immunitetu. W związku z tym ta grupa posłów ma po prostu większość. Dziwię się, że to jest jedyny zarzut dla pana posła Maciarewicza, bo spodziewałem się, że tych zarzutów będzie więcej. No, cała ta szopka z komisją... I z wydatkami tej komisji, z różnymi testami komisji sm podkomisji smoleńskiej, przepraszam, no to zakrawała, że tak powiem, nakpinę. No, myśmy z bardzo wielkiej tragedii yy, państwa polskiego zrobili jakąś zabawę w Sherlocka Holmesa, ale no, nie współczesnego tego Sherlocka Holmesa. I, I to między innymi obarcza Antoniego Maciarowicza. Natomiast ta sprawa pomówienia jest minimalnie mała. No, ja zakładam, że tak jak za Al Capone, no, nie złapano go za, za działania bandyckie, tylko posadzono go de facto za podatki. No. Ciekawe porównanie, ale czy nie przesadzone, panie redaktorze? To znaczy. Yy, to jest tylko przykład porównawczy, natomiast ja, ja mówię, że prawdopodobnie to była jedyna rzecz udowadnialna no w działalności tej podkomisji smoleńskiej, za którą zapłaciliśmy 7,5 miliona złotych, gdzie działały różne dziwne osoby, które się przyznawały, że na przykład rozwaliły kontrakt na śmigłowce, na śmigłowce pomocnicze dla polskiej armii, bo jeden z tych ekspertów powiedział, że on załatwił Karakale. Szczególnie w sytuacji, w której Polska potrzebuje tego, no bo już z, z, z, zaraz chwilę później wybuchła wojna na Ukrainie, no to to zakrawało po prostu na, na, na kpinę to, co się działo. tak? I ja myślałem, że obecnie rządzący znajdą jakieś przesłanki do tego, żeby pociągnąć Antoniego Macierewicza do odpowiedzialności za tą komisję. Natomiast no, nic się takiego nie wydarzyło. W związku z tym no, znaleziono taki powód, że pan Antoni Macierewicz został pociągnięty do odpowiedzialności za pomówienie. No tutaj te kary nie będą wysokie niestety. Prawdopodobnie będzie to się wiązało z jakimś postępowaniem e, grzywnowym i ewentualnymi przeprosinami. Natomiast Antoni Macierewicz dla Polskiego Bezpieczeństwa zrobił dużo złych rzeczy i dla budowania wizerunku Polski też zrobił dużo złych rzeczy. I przydałoby się, żeby no, takie osoby no, ponosiły jakąś odpowiedzialność. To mówiąc o odpowiedzialności, otwórzmy jeszcze na koniec naszego spotkania ostatni wątek. Paulina Henik-Kloska spotkała się wczoraj z klubem parlamentarnym Polski 2050. No, też pojawiały się takie komentarze, że od wyniku rozmów podczas tego posiedzenia część polityków tego ugrupowania uzależniała jak zagłosuje nadwotum nieufności wobec niej Wnios Wniosek o wotum nieufności złożył PiS i Konfederacja. Do tego głosowania dojdzie w czwartek i w tym dniu Sejm rozpatrzy również wniosek o wotum nieufności wobec minister zdrowia, którą także chce odwołać opozycja. Premier Donald Tusk zapowiedział, że głosowanie w sprawie WETA będzie testem koalicyjnej lojalności i solidarności. Po tym spotkaniu Pauliny Henik-Kloski z przedstawicielami Polski 2050 podczas tego posiedzenia klubu parlamentarnego jest takim sygnałem, że kryzys Zażegnany? Znaczy myślę, że kryzys nie jest zażegnany, bo partie polityczne się podzieliły, a obserwując wypowiedzi polityków yy, obu frakcji podzielonej partii, czy obu teraz oddzielnych partii, no tam przyjaźni nie widać. Po prostu y, jest chwiejna równowaga w tym zakresie, że wszyscy ci politycy funkcjonują w ramach jednej koalicji i każdy ma, y, każda z formacji ma swój głos resetujący. W związku z tym odwołanie pani minister Herlin Kloski byłoby, y, byłoby poważnym ciosem dla koalicji, poważnym pokazaniem, że koalicja nie jest w stanie utrzymać y, swoich polityków. Mówiąc Natomiast... o tym spotkaniu, panie redaktorze, wejdę w słowo na moment jeszcze cytując tutaj z jednej strony Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz, która poinformowała, że rozszerzenie systemu kaucyjnego, bo tutaj pojawiły się informacje, że butelki po małpkach trafią do systemu kaucyjnego, że rozszerzenie tego systemu to efekt spotkania jej parlamentarzystów z minister klimatu i środowiska Pauliną Heni kloską Dodatkowo do czerwca przygotowane zostanie rozliczenie programu Czyste Powietrze. No i tutaj kolejny cytat. Dialog zamiast ultimatum, tego oczekiwaliśmy to się wydarzyło. Minister Klimatu i Środowiska przyszła na Klub Polski 2050 i przedstawiła plan działań w sprawach, które były dla nas kluczowe przy podejmowaniu decyzji. We wrześniu do porządku prac rządu ma trafić ustawa włączająca małpki do systemu kaucyjnego. Do czerwca ma być gotowe półtora miliarda złotych z czystego powietrza do rozliczenia z Unii Europejskiej, tak poinformowała w mediach społecznościowych Katarzyna Pełczyńska nałęcz. Ale odpowiada Paulina Henik-Kloska po tym wpisie i tutaj kolejny cytat. Katarzyno, dalej uważam, że to co mówiłaś w mediach społecznościowych społecznościowych w ostatnich dniach jest nieodpowiedzialne i niepoważne, a co więcej zagraża funkcjonowaniu naszej koalicji. Nie pisz już może sztucznych postów o dialogu i współpracy, bo jesteś w tym mało wiarygodna, tylko w końcu zmień styl komunikowania się z innymi członkami rządu i koalicjantami. To koleżeńska porada, tak napisała Paulina Henning-Kloska. Jak interpretować tę wymianę zdań? No, to... Pani Pełczyńska Nałęcz starała się załagodzić e, sytuację i udać, że rozmowa e, pojednawczo dyscyplinująca miała charakter merytoryczny. Ale a chyba a też pani, pokazać swoją sprawczość. Pokazać swoją sprawczość. Pani Karin Kloska powiedziała, że powiedziała zupełnie coś innego. No to, to, co powiedziałem, że widać konflikt między politykami nie tylko między y, y, szefami tych ugrupowań, czyli panią minister Helnik kloską i panią minister Nałęcz, ale również między politykami, którzy funkcjonują w ramach tych struktur. Oni o sobie zbyt ładnie i zbyt grzecznie się nie wypowiadają. Sądzę, że ten konflikt będzie narastał. Teraz prawdopodobnie to przejdzie, bo mamy bardzo dużo czasu do wyborów, ale myślę, że pod koniec roku i na początku na następnego roku to może być kluczowe dla wyjścia z jednej z, tej z tych formacji yy, i z znalezienie się w opozycji. Mieliśmy taką partię, która cicho popiera rząd. Mówimy o partii lewicowej, partii Razem, która głosowała za powołaniem tego rządu, ale nie jest w tym rządzie i tak może się zdarzyć w jednej z tych formacji, która będzie liczyła, że na w bazie niezadowolenia społecznego zbuduje sobie swoje własne niezależne poparcie. Tutaj wyraźnie Donald Tusk stanął po stronie pani minister Herlin Kloski i to jest wyraźny sygnał, że wszyscy mają się podporządkować. Bardziej wydaje mi się, że dla. Opozycji ważniejsze jest głosowanie za. Panią minister zdrowia, ponieważ generalnie no, Minister Jest to minister dosyć bezobjawowy i cieszy się dużym y, niezadowoleniem społecznym i tutaj głosowanie za tą, y, za tą osobą może no, nie być tak miłe dla koalicji, chociaż oni mus, muszą to utrzymać. Czyli spodziewa się pan, że i w jednym i w drugim przypadku uda się y, obronić te ministerialne stanowiska? Nie mam wątpliwości. Myślę, że Przemysław Czarnek po prostu złożył yy, propozycję o odwołaniu yy, pani Sobierajskiej-Grędy po to, żeby ona została do końca wyborów, dlatego że to jest element polityczny ciągnący tę koalicję do dołu. To znaczy pani Sobierajska-Gręda nie zrobiła przez ten czas żadnej istotnej reformy systemu opieki zdrowotnej. Nie wprowadziła żadnych nowych zmian. Sytuacja się po prostu pogarsza z dnia na dzień, a ona po prostu wzrusza ramionami i nie przedstawia żadnego programu. Jej w zasadzie nie widać i jest takim trochę ministrem bezobjawowym. A społeczeństwo, obserwując jak następuje degradacja systemu opieki zdrowotnej, po prostu nie rozumie tej postawy, bo, bo w momencie kiedy coś się wali, no to społeczeństwo oczekuje, wychodzi minister, mówi mam plan, będę to robił, to robił, to robił, to robił, tu. będę próbował tutaj aktywizować jakieś rzeczy, natomiast ze strony pani tu. minister takich ruchów nie ma. Tu musimy postawić kropkę, bardzo dziękuję za naszą rozmowę. Redaktor Piotr Kusznieruk, Dziennik Trybuna był naszym gościem. Dobrej, spokojnej nocy życzę. Dziękuję bardzo, dobranoc. Lama. Ależ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 jak nie kocha Franek, aj po co za złotówkę kupiło ważanek.